Gdy upewniłam się, że spakowałam do czarnego plecaka wszystkie niezbędne rzeczy, usiadłam przy stole z kubkiem gorącej kawy i otworzyłam notę z estery. Okładka nie wyróżniała się niczym szczególnym, ale po otwarciu od razu zachwyciło mnie staranne pismo z idealnie wywiniętymi ogonkami literek. Gdyby przykuli mnie na miesiąc do biurka, nawet w połowie nie potrafiłabym tego odwzorować. Dotknęłam opuszkami twardego papieru i przejechałam po słowie na pierwszej stronie. Smoki starożytne i wyspiarskie historia i charakterystyka. Przeczytałam cicho tytuł. Ledwie przejrzałam kilka stron, które zawierały szkice poszczególnych smoków, gdy wyczułam, że ktoś się zbliża. Wyjrzałam przez okno w salonie i zobaczyłam, że przed moim domem ląduje średniej wielkości smok o łuskach kolorem przypominających burzowe chmury. Z jego grzbietu zaskoczyła młoda drakanka. Miała na sobie strój dostosowany do dłuższych lotów, kombinezon i pas z kieszeniami na wszystko, co trzeba mieć pod ręką. Złociste włosy średniej długości opadały jej na ramiona, a na policzkach pokrytych licznymi piegami pojawiły się rumieńce. Nie była pięknością, ale nie można było odmówić jej atrakcyjności. Poruszała się z gracją i pewnością siebie. Wrzuciłam szybko książkę do plecaka i otworzyłam drzwi, gdy tylko rozległo się głośne pukanie. Cześć, jestem Ines. Mistrz o mnie wspominał, prawda? Gotowa do drogi? Nawet ton jej głosu wyrażał pewność siebie. Uśmiechnęła się do mnie tak szczerze, że mimowolnie uniosłam kąciki ust. Zaprosiłam ją gestem do środka. Zrzuciła czarny plecak tuż obok mojego. Tak, mówił, że masz lecieć ze mną. Jestem Anna. Poczekasz chwilę, wezmę rzeczy i przywołam Sulirada. Jasne, nie spiesz się. Zaczęła się rozglądać po salonie, ale o nic nie zapytała. Następnie usiadła przy stole, a krzesło zaskrzypiało delikatnie. Przez cały czas ruszała to nogą, to ręką, jakby przydawkowała kofeinę. – Może się czegoś napijesz? – Nie, dzięki, długa trasa przed nami. Lustrowała mnie badawczo, co trochę mnie zirytowało. – Masz zastąpić Haminga w rajdzie? – zamarłam na moment. No tak, Haming był masywnym mężczyzną z nadludzką siłą, a zamiast niego dostała do drużyny chuchro. Nic dziwnego, że w jej głosie wyczułam nutkę żalu. Nie wiedziała, że to ja go znalazłam, ja go pochowałam i wolałam, żeby tak zostało. Kiwnęłam głową. Przed nami trochę roboty. Jakie masz zdolności? Muszę wiedzieć, zanim zacznę z tobą trenować. Lecimy do Beatrycze, więc zapewne żywioł wody. Władam też żywiołem powietrza. Po spotkaniu smoka polepszył mi się wzrok. Umiesz walczyć? Przypomniałam sobie lekcje samoobrony, na które zapisał mnie tata, gdy chodziłam do liceum. Nauczyłam się wtedy podstawowych uników i odkrywania słabych punktów przeciwnika. Nie tak dawno, przez kilka tygodni ćwiczyłam też z Williamem. Myślałam wtedy, że całkiem nieźle mi idzie, moje ciało stało się silniejsze. Ale natychmiast pomyślałam o Kichunie, który podniósł mnie jedną ręką. Byłam pewna, że mógł złamać mi kręgosłup, przełamać go jak cienki patyczek. Odruchowo przejechałam dłonią po szyi, jakbym chciała się upewnić, że nikt mnie nie dusi. Nie bardzo. Zaczęła ruszać nerwowo nogą, nie spuszczając ze mnie wzroku. Cholernie mnie to dręczy, dlaczego ty? Nie obraź się, ale znam kilku drakanów, którzy bardziej by się nadawali do turnieju. Wiem, że ty zdradziłaś prawdę o lin, byłam wtedy na sali, ale... Dlaczego? Odwróciłam się do niej plecami, pakując prowiant. Nie chciałam, żeby zobaczyła, jak bardzo dotknęła mnie tym pytaniem. Nie wiem. Musiałabyś zapytać mistrza, to on podjął decyzję. Jeszcze przez moment czułam na sobie jej wzrok, ale nie dane jej było zapytać o nic więcej, bo z dworu zaczęły dochodzić dziwne dźwięki. Wybiegłam. Sulirat unosił się kilka metrów nad ziemią, machając skrzydłami. Naprężył wszystkie mięśnie, a z jego nozdrzy wydobywał się dym. Garielo, uspokój się! zawołała Ines i podbiegła do swojej smoczycy, która szczerzyła kły, a w jej gardle iskrzyło. Uspokoiła się pod wpływem drakanki, a Sulirat wylądował kilka metrów dalej, nie spuszczając z nich wzroku. Chyba za sobą nie przepadają, stwierdziłam ponuro, podchodząc do swojego smoka. Owiał mnie lekki dym wydobywający się z jego nozdrzy. Świetnie. Będę musiała teraz znosić jej humory. Ines westchnęła głośno. Daj dłoń! Wyciągnęłam rękę i pozwoliłam nakłuć sobie palec, a Ines zrobiła to samo. Gdy wyciągnęła rękę, ręka w kombinezonu przesunął się, odsłaniając kawałek tatuażu na jej przedramieniu, przedstawiającego głowę niebieskiego smoka. Piękny! kiwnęłam głową w jej stronę. Kto cię tatuował? Beatrycze, jest w tym najlepsza. Jak ładnie poprosisz, to może też cię wydziara. Wzruszyłam ramionami. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. To będziesz miała czas do namysłu, bo przed nami kilka godzin lotu. Jesteś gotowa? Kiwnęłam głową i zapakowawszy wszystko, wyruszyłyśmy. Zanim wskoczyłam na smoka, musiałam się zmierzyć z jego pełnym wyrzutu spojrzeniem. Podróż ze smokiem, na którego tak reagował, musiała być dla niego udręką. Ale ja nie potrafiłam się przestać uśmiechać na myśl, że niedługo zobaczę Olivera. Lecieliśmy za Ines i jej smokiem, choć Sulirat przez cały czas utrzymywał spory dystans – a na każdy niespodziewany ruch bestii przed nami reagował napięciem mięśni i falą gorąca przechodzącą przez jego ciało. Mistrz twierdził, że można jej zaufać, ale nie miałam pewności, zwłaszcza po tym, jak Sulirat zareagował na Gariele. Na szczęście lot był spokojny, i po kilku godzinach na horyzoncie pojawiła się wyspa otoczona gęstymi, burzowymi chmurami, dokładnie tak jak Eltanin. Gdy przebiliśmy się na drugą stronę, ujrzałam Elrakis w całej okazałości. Na zajęciach z geografii wysp Eustachy nazwał ją wyspą jezior. Tylko jedno spojrzenie wystarczyło, aby zrozumieć dlaczego. Aż po horyzont pokrywały ją dziesiątki zbiorników wodnych, niektóre połączone mostami, do innych wpadały wodospady, a każde wolne pasmo lądu porastały lasy. Gdzie Gdzieniegdzie pomiędzy drzew wystawały gliniane dachówki świadczące o tym, że wyspa jest zamieszkała. Od razu poczułam, że powietrze się zmieniło. Było nasączone wilgocią, która od razu pokrywała moją skórę Smok przed nami zanurkował, na co sulirat zwolnił i również obniżył lot Wylądowaliśmy przed małym drewnianym domkiem Bardzo podobnym do tego, który sama niedawno opuściłam Otoczony był niskim płotem, z nad którego wyłaniały się krzaki pokryte owocami i kwiatami Na małym ganku, na którym z trudem mieścił się stolik i krzesła, siedziała kobieta Czas nie był dla niej łaskawy Zdecydowanie była najstarszą osobą, którą spotkałam na wyspach, a przynajmniej na taką wyglądała. Twarz pokrywała pomarszczona, obwisła skóra, a siwe włosy wylewały się z pod szarej chusty zawiązanej na głowie. Skuliła się na krześle i najwyraźniej musiała przysnąć, zostawiając parującą zawartość kubka na stoliku. – Ona ma mnie uczyć? – westchnęłam cicho. Przerzuciłam nogę przez twardy grzbiet i uważając na wystające płyty kostne, zeskoczyłam. Poczułam dumę, że przychodzi mi to całkiem naturalnie, jakbym robiła to od zawsze. Sulirat odwrócił głowę i wbił we mnie wzrok. Przez moment przeszedł mnie dreszcz niepokoju. Oczekiwałam bólu głowy, który pojawił się wtedy, gdy wdarł się w moje myśli. Jednocześnie ekscytowało mnie, że coś do mnie powie, ale tylko kiwnął lekko głową i buchnął mi w twarz parą, przez co trochę mnie zemdliło od zapachu siarki. Bądź niedaleko w razie czego, dobrze? Szepnęłam. Gariela warknęła na Sulirada, ale on odbił się od ziemi, nie zaszczycając jej nawet spojrzeniem. Ines najwyraźniej znała kobietę, bo zeskoczyła ze swojego smoka i pewnym krokiem ruszyła w stronę domu. – Bea! Staruszka poruszyła się lekko i uchyliła ciężkie powieki. Przez chwilę wpatrywała się w przestrzeń, jakby nie do końca zdawała sobie sprawę, gdzie się znajduje. Zaskoczyły mnie jej puste, białe oczy, pozbawione źrenic. – Beatrycze to ja, Ines! – spojrzała na dziewczynę, a jej usta wykrzywiły się w grymasie, który najwyraźniej był uśmiechem. – Gruboskórna! – jej głos przypominał skrzek. – Co tu robisz? – Gruboskórna? – podniosłam brwi, zapamiętując ten przydomek. – Jestem z Anną, nowym żywiołakiem wody, masz ją trenować, pamiętasz? – Tak, tak – spojrzała na mnie bladymi oczyma. Zastanawiałam się, czy staruszka cokolwiek widzi – ale przecież wpatrywała się prosto w moje oczy. To spojrzenie sprawiło, że poczułam się niekomfortowo. Blado niebieski kolor jej tęczówek był ledwie zauważalny i pokrywał prawie całą powierzchnię oka. Zupełnie jakby sama zamieniła się w przezroczystą wodę. Miałam nadzieję, że to nie była typowa cecha dla żywiołaków wody. Co my tu mamy? Wstała powoli i niespiesznie zeszła po schodkach, a jej kości głośno trzasnęły. Podejdź no tu. Zrobiłam jak kazała, wyciągnęła rękę w moją stronę, na co odruchowo odsunęłam się lekko. Smoknęła z oburzeniem i kiwnęła, żebym podeszła bliżej. Zrobiłam krok i pochyliłam się. Zamknęła oczy i położyła mi dłoń na czole. Jej palce były lodowate i lekko wilgotne. Skrzywiłam się, powstrzymując chęć odsunięcia się. — Nie jest źle, jutro przed świtem zaczniemy. Podobno masz tu kogoś? Załatw, co musisz, żeby nic się nie rozpraszało. Nie wiedziałam, co nie jest źle, ale nie zapytałam. Zabrała rękę i wytarła w pomiętą lnianą sukienkę, po czym chwyciła drewnianą laskę opartą o krzesło i skierowała się do drzwi. Możecie zająć pokój na górze. Rzuciła, nie odwracając się już. To przecież mój pokój! Krzyknęła za nią Ines. Tylko ty tak twierdzisz. Zarechotała staruszka. Ines, szeroko się uśmiechając, obróciła się w moją stronę. Nie jakoś poszło, przynajmniej cię nie zamroziła. Zamroziła? Zdziwiłam się. Jak ktoś jej nie przypadnie do gustu, lubi go pokryć szronem. Mam nadzieję, że nigdy się o tym nie przekonasz. Wzdrygnęła się, jakby doświadczyła tego na własnej skórze. Kim one dla siebie są? Zastanawiałam się, idąc za Ines, która otworzyła drzwi. Dostrzegłam na nich trójkątny symbol wody. O co chodziło z tą gruboskórną? Ines westchnęła głośno. Mówiłam jej, żeby tak na mnie nie mówiła. Ale nie przekonasz tej kobiety. Jak się na coś uprze, to koniec. Nazywam mnie tak, bo po spotkaniu Garieli moja skóra zrobiła się nadzwyczaj wytrzymała. Umiem też nieźle walczyć. Wygrywam większość sparingów w straży. No i tak wyszło. Musiała być nadzwyczaj skromna. Zapewne była jedną z lepszych wojowniczek, skoro mistrz osobiście ją wyznaczył. Dodatkowo coś w jej postawie, sposobie, w jakim się poruszała, świadczyło o tym, że powaliła na ziemię niejedną osobę. Nauczysz mnie walczyć? Potrzebowałam dobrego nauczyciela, jeśli chciałam mieć jakiekolwiek szanse przy następnej konfrontacji z Kichunem. Jasne. uśmiechnęła się szeroko, a jej twarz rozpromieniła się. Ale chciałaś się spotkać z przyjacielem, tak? Odświeżymy się i chodźmy. Zgodziłam się, choć wolałabym od razu zobaczyć się z Oliverem. Serce waliło mi nerwowo i nie mogłam zapanować nad drżeniem rąk. Zaczęłam wyginać palce, gdy tylko zobaczyłyśmy dom opiekuna. Chciałam podbiec, zacząć walić w drzwi i wykrzykiwać imię Olivera, ale pewnie wzięto by mnie za wariatkę. Żałowałam, że nie włożyłam cieplejszej bluzy, bo było tu chłodniej niż na eltaninie. Zerknęłam na niebo, mając nadzieję, że z ciemnych chmur nie lunie deszcz. – Skąd tak dobrze znasz Alrakis? – Zawsze tu tak pochmurno? – zapytałam, próbując zająć czymś mózg przez kolejne minuty. – Wychowałam się tu. Przeniosłam się na Altanin dopiero, gdy dostałam się do straży. – I tak, tu rzadko świeci słońce. – Długo jesteś w straży? – Już od kilku lat służę bezpośrednio mistrzowi. Zawahałam się i zerknęłam na nią niepewnie. – Ufasz mu? Spojrzała na mnie, jakby chciała wyczytać intencje tego pytania. Oczywiście! Nasze bezpieczeństwo jest dla niego priorytetem. Zrobi wszystko, żeby nasze wyspy były takie, jakie są. Zrobi wszystko. Będzie kłamał, wykorzystywał syna. Do czego jeszcze jest zdolny, żeby chronić swój lud? Nie zdążyłam o nic więcej zapytać, bo dotarłyśmy do drzwi. Ines wyciągnęła rękę, aby zapukać, ale te otworzyły się i w końcu go zobaczyłam. Oliver! Rzuciłam mu się na szyję, a on zachwiał się, o mało nie upadając. Przez moment był zbyt zszokowany, by zareagować. Dopiero po chwili poczułam jego ręce zaciskające się na moich plecach. Po chwili odsunął się i ujął moją twarz w dłonie. Jego błękitne oczy błyszczały radośnie, a wąskie usta wygięły się w uśmiechu. ''Anno, to naprawdę ty? Co tu robisz?'. Przyglądał mi się, jakby nie wierzył w to, co widzi. Jak to? Przyleciałam do ciebie. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Odwróciłam się ukradkiem, wycierając zauzawione oczy. Chciałem lecieć do ciebie, ale nikt mi nie powiedział, gdzie cię znaleźć. Dopiero gdy przeczytałem w gazecie, co się wydarzyło. Chciałem od razu wsiąść na smoka, ale kazali mi dokończyć podstawowy trening. Jak ja się o ciebie martwiłem. Mówił głośno i szybko. Widzę, że nadal kłócisz się ze szczotkami. Zaśmiałam się i jeszcze mocniej potarłam jego rozczochrane, ciemne włosy. A wiesz, tutejsze są takie same jak te na ziemi i moje włosy w ogóle nie chcą ich słuchać. Usłyszeliśmy chrząknięcie. No tak, zupełnie zapomniałam o strażniczce. To Ines, pomaga mi. Przedstawiłam dziewczynę, a ona skinęła głową. Miło mi, spojrzała na mnie. Przyjdę po ciebie później, Anno, chyba macie trochę spraw do obgadania. Podziękowałam jej i ruszyłam za przyjacielem do jego pokoju. Nie chciałam spuścić go z oczu ani na chwilę, z obawy, że zniknie, a to wszystko okaże się tylko snem. Weszliśmy do małego pokoju na poddaszu, w którym znajdowało się łóżko, stolik i mała szafa. Od razu rzuciłam się na białą pościel, a Oliver usiadł obok mnie. – Kiedy zobaczyłeś smoka? Dlaczego trafiłeś na tę wyspę? Mam tylko jakieś milion sto tysięcy pytań. – To tyle, co ja – zaśmiał się i oparł o ścianę. Dopiero teraz mu się przyjrzałam. Niby wyglądał tak samo jak wtedy, gdy widzieliśmy się po raz ostatni, ale było w nim coś innego. Wydawał się bardziej... męski? Pod białą lnianą koszulą kryły się mięśnie, których nigdy wcześniej nie dostrzegłam. To on był słabszym ogniwem w bliźniaczej parze. Co się stało ze strachliwym, słabym Oliwerem? Byłam pewna, że na widok smoka zemdlałby i prawdopodobnie już nie wstał. A jednak siedział teraz przede mną w swojej nowej wersji. Jak bardzo się zmienił? Gdzie masz okulary? Zdziwiłam się. Oliver miał sporą wadę wzroku i nigdzie nie ruszał się bez swoich okrągłych okularów. Dziwne, nie? Przestałem ich potrzebować, kiedy spotkałem Rakhi. Uniosłam pytająco brew. Moją smoczycę jest niesamowita. Przedstawię ci ją niedługo. Nie mogę się doczekać. Mój smok nazywa się Sulirat. Nagle jego twarz spoważniała i przyciągnął mnie do siebie, otaczając ramieniem. Oparłam głowę o jego klatkę piersiową, rozkoszując się chwilowym poczuciem bezpieczeństwa. Martwię się o miję. Zostawiłem ją samą. Przygryzłam wargę. Nie było dnia, żebym o niej nie myślała, zwłaszcza po ostatniej rozmowie. Nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby była tak wściekła, jak wtedy podczas rozmowy telefonicznej. Wielokrotnie analizowałam tamtą wymianę zdań i za każdym razem dochodziłam do tego samego wniosku. Poczuła się odrzucona. — Ja też się martwię. To, co teraz powiem, musi zostać między nami. Spojrzałam mu w oczy, a on wolno kiwnął głową. Byłam na ziemi. Widziałam się z moją mamą. Ona o wszystkim wiedziała, dlatego się nie martwiła. Zadzwoniłam też do Mii. Znasz ją, była tak wściekła, że nawet nie chciała ze mną rozmawiać. Moja mama miała tako, ale przestała mi odpowiadać. Mistrz mi powiedział, że gdzieś ją przenieśli. Podobno w bezpieczne miejsce, ale sama nie wiem. Westchnęłam i opadłam na poduszkę. Nie powiedziałam mu o swoich wątpliwościach co do mistrza. Wystarczyło, że ja nie mogłam spać po nocach. Olewanie to ostatni stopień złości mi. Kiedyś myślałem, że najgorsze jest rozwalanie i rzucanie wszystkim w zasięgu ręki, ale raz dotarłem do jej milczenia. Cholera, jest źle. Będziemy musieli coś wymyślić. Kiwnęłam głową. Przez chwilę siedzieliśmy w ciszy, zanurzeni we własnych myślach, ale nie czułam skrępowania. Z Oliverem mogłam zarówno rozmawiać przez całą noc, jak i nie zamienić ani słowa przez kilka godzin. Byłam przy nim sobą. O co chodzi z twoim tatą? Gdzie on teraz jest? Kim jest ten cały kichun? I w co ty się właściwie wpakowałaś? Westchnęłam głośno, wysuwając się z jego bezpiecznych ramion i opowiedziałam mu o wszystkim, co się wydarzyło. O wszystkim, oprócz mojej relacji z Williamem. To nadal było zbyt niejasne nawet dla mnie, a każda myśl o nim powodowała niefizyczny ból. Wraz z moją opowieścią Oliver coraz intensywniej nerwowo poruszał nogą i marszczył brwi. Zadał kilka pytań, a gdy skończyłam, milczał przez moment, wpatrując się we mnie. Muszę lecieć z tobą na Altanin i wziąć udział w tym rajdzie. To pierwsze da się zrobić. Z rajdem nie ma szans, skończyły się eliminacje. Pokręcił głową i przysunął się bliżej, zamykając oczy. Nasze ramiona się stykały, a jego zapach przypominał bezpieczne czasy. Chodziliśmy razem na wagary. Śmiał się z nas, kiedy razem z Miją po raz pierwszy przesadziłyśmy z alkoholem i przez północy walczyłyśmy o miejsce nad toaletą. Był moim oparciem, gdy plotkarskie strony znowu pisały o nieistniejących romansach taty i wtedy, gdy nie zdałam egzaminu na prawo jazdy. Był moją przystanią, oparciem, po prostu był. Nie chcę, żebyś sama brała w tym udział. Masz jakiś plan? Zamarłam, kiedy dotarło do mnie, że nie mam żadnego planu. Ruszałam się jak marionetka pociągana sznurkami przez mistrza. Znów zabrakło mi Williama. On wiedziałby, co robić. Nagiąłby wszystkie zasady, pchnął do działania, niczym się nie przejmował, tylko robił, co było konieczne. Oliver od razu wyłapał, że utknęłam w dołku, złapał mnie za ramiona i lekko potrząsnął. Teraz jestem tu z tobą, pamiętasz? To ja zawsze byłem mózgiem w naszym trio. Mija mięśniami, a ty sercem. Jesteśmy trochę upośledzeni bez mięśni, ale razem ruszymy do przodu. W jego oczach pojawił się błysk, przez co nie mogłam się nie uśmiechnąć. Wiedziałam, że już coś wykombinował. Podsumujmy. Kichun chce zniszczyć wyspy i sprawić, żeby ludzie widzieli smoki. Do tego potrzebny jest mu twój tata, którego porwał. I nikt nie wie, gdzie są. Mistrz pilnuje twojej mamy i mi, ale czujesz, że coś kręci. Zmusił cię do udziału w turnieju i kazał znaleźć szpiegów. Tak, dokładnie tak, kiwnęłam głową. Gdy wymienił wszystko po kolei, plan zaczął się zarysowywać. Nie chciałam powierzyć wszystkiego mistrzowi, ewidentnie coś przede mną ukrywał i miał w tym wszystkim jakiś cel. Ale jaki? Na razie odbędę to szkolenie i tak jestem za słaba, żeby stawić komuś czoła. Wygram rajd i wymuszę na mistrzu, żeby pozwolił nam spotkać się z mamą i mią. Spróbuję też dowiedzieć się, co może ukrywać. Znajdę też tego cholernego szpiega, który zaprowadzi mnie prosto do kichuna. Powiesz mistrzowi, jak go znajdziesz? Przez moment zawahałam się, ale odpowiedziałam pewnym tonem. Nie wiem. Najpierw sama się przekonam, co wszyscy ukrywają. Zdobędziemy informacje na temat mistrza i kichuna. Pamiętaj, że to informacje i tajemnice są walutą świata. Kiwnęłam głową. To brzmiało jak wstępny plan. Pomogę ci. Od teraz, cokolwiek będzie się działo, będę przy tobie. Kiedy zniknęłaś ja, w jego spojrzeniu było coś dziwnego, czego nie umiałam zidentyfikować ani nazwać. Zupełnie jakby... Przerwał, gdy usłyszeliśmy wołanie z dołu. Szybko zerwał się z łóżka i podskoczył do drzwi. Tak? Krzyknął zachrypniętym głosem. I jest jeszcze Anna? Musimy się zbierać, niedługo się ściemni. Już idę! Krzyknęłam, wpatrując się w plecy przyjaciela.